Witamy w naszej cyklicznej audycji. Antywirus po tej stronie i Rezowaty Zoro po drugiej. No witam i od razu o zdrowie pytam. Jak tam te wirusy właśnie, bo to podobno nowe się pojawiły. Podobno nowe się pojawiły, ale jak się mocno odśnieża, to człowiek taki rzeźki jest. Ostatnia... No właśnie. Tak? No ja to po sobie wiem, bo ja dzisiaj się odświeżyłem. No, myśmy lekko przegapili, ponieważ y, y, sytuacja przypomina trochę taki sketch. Y, chatka w Karkonoszach. Niektórzy ze słuchaczy zapewne to, to wiedzą, jak to pewien miastowy wybrał się w Karkonosze nabywając niewielki domek z dala od drogi i tam w tym domku pewnego dnia zastał go śnieg i on tak szuflował do tej drogi i wielokrotnie jeszcze potykał się z kierowcą Pługa, który całą drogę mu zasypywał. No i tak to mniej więcej wygląda, ponieważ jeżeli się przy takich opadach śniegu nie, nie uchwyci sprawy od razu, tak jak mnie się zdarzyło w sobotę, to już następnego dnia można sobie darować, zrobić tylko wąskie korytarze. Także dobrze, że udało mi się otworzyć bramę i ona tak już otwarta została, bo aktualnie śniegu jest prawie 40 centymetrów, przy czym temperatura oscyluje w granicach zera. Także w ciągu dnia robi się pokrywa lodowa i to wszystko jeszcze chrupie. Jest coraz twardsze i trudniejsze do usunięcia i ze schodów, i z przejść, z podjazdów. Także jest ciekawie. I w naszej tutaj prognozie lokalnej mamy pięć dni opadów nieustających. No, sezon narciarski został otwarty. Także Instruktorzy, instruktorzy się cieszą. Tak i, i młodziankowie, tak, i narzeczone, i, no i parę jeszcze innych zawodów. A w ogóle zapomniałem zapowiedzieć, bo jest to odcinek 53, 12 grudnia 2022 roku. Jutro rocznica stanu wojennego, w ogóle zagęszczenie wszelkich wydarzeń jak najbardziej. Nie będziemy od stanu wojennego zaczynać, natomiast myślę, że w pewnym sensie do niego dojdziemy, bo tytułem naszego dzisiejszego odcinka są Gladiole i Nazigietki. Jest to kolejna audycja dla działkowiczów i ogrodników, ponieważ gladiole to są takie piękne kwiaty, po prostu mieczyki po polsku. A nagietki, właściwie nazigietki, to jest wynik tych gladioli. To się w toku audycji okaże, co tutaj mamy na myśli. Kto z gladiolą wojuje, od gladioli ginie. Szereg tutaj mamy też powiązań, dlatego że mało kto wie, że tym samym słowem od miecza jest nazwana pewna organizacja, która ma swoje głębokie tradycje właśnie w totalitarnych strukturach. I tutaj może coś zoro więcej nam na ten temat powiesz, specjalizujesz się w tym temacie od wielu lat, bo wydarzenia przeplatają się na, na tle różnych zdarzeń przez dziesięciolecia praktycznie. No ja myślę, że tutaj no, wielkich tajemnic nie ma, bo jest kilku autorów, którzy się tym zajmowali, między innymi pan wykładowca akademicki już chyba profesor bodajże e, Ganser z, ze Szwajcarii, który kilka książek na temat e, opisał no, z neutralnej Szwajcarii, która do tej pory jakoś tak z boku pozostawała, chyba dlatego, że ma mimo uczestnictwo we wspólnym rynku absolutnie niezależny wywiad i, i struktury wojskowe. To się jakoś tam wiąże historycznie z tą Gwardią Szwajcarską w, w Watykanie, tak? to, to ma właśnie wspólny korzeń. To, to przywiązanie do absolutnej niezależności, no ale z drugiej strony wiąże się z militaryzacją całego państwa. No i tutaj jako wyjątek na naszym kontynencie Szwajcaria chlubnie się wyróżnia jako państwo stricte militarne, bo każdy mężczyzna jest zobligowany ustawowo do posiadania w domu broni palnej i to nie takiej dla ozdoby, ale służącej do aktywnej walki, jeżeli zajdzie taka konieczność. Więc ja nie powiem, że mi to bardzo imponuje albo, albo że, że jestem tym przerażony, pozostaję pozostaje tu neutralny, tylko mówię, że jest to jeden z wielu wyborów modelu działania społecznego w dużej skali, który się sprawdza. Chociażby na tym przykładzie, no, że to powoduje pewne szerokie skutki społeczne i polityczne na arenie też międzynarodowej, bo mimo tej, tej bliskiej współpracy, którą widzimy na przykład w systemie natowskim, no to tam, szczególnie tam, są publikowane rzetelne opracowania na temat tajnych, działań nielegalnych, a odbywających się no, pod przykryciem służb specjalnych wielu państw europejskich, zupełnie dowolnie i to nie tylko wewnątrz NATO, ale poza jego granicami, czyli właśnie na przykład w Szwecji, w tych państwach nordyckich, Danii i tak dalej, Finlandii, które no, członkami do tej pory NATO nie są, a, a działają tam tego typu organizacje. Natowskie. I to opisują właśnie autorzy, chociażby ze Szwajcarii. Więc skoro nikt ich za to nie pozywa i nie wsadza do więzienia, no to wypadałoby te rewelacje przyjąć poważnie, bo są znane od kilkudziesięciu lat. <głosy> Podobnie jak te działania, które się odbywały między nimi. To najbardziej znane kilka dekad temu z Włoszech z Włoch, te, te, te czerwone brygady, porwanie Aldomoro i tak dalej. To wszystko, Rote armii Fraktion w Niemczech, to wszystko ma tę samą podszewkę. No i działania na przykład w NRD, tam, tam szkolonych tak zwanych terrorystów, którzy działali w krajach, czyli głównie w Niemczech Zachodnich i w Berlinie Zachodnim 40 lat temu. To wszystko ma wspólny mianownik. Zwykle tego typu działania nie przemkną się służbom specjalnym i one zawsze mają dyskretnie nie tylko oko na tym zawieszone, ale także monitorują te sprawy, żeby wszystkie te działania były no przewidywalne w pewnym sensie. Niektóre się wymykają spod kontroli, ale to nie jest też tak, że ta kontrola jest absolutnie puszczona sobie muzą, ponieważ niektóre z tych działań ich pozornie niekontrolowany wynik jest elementem większej polityki, bo to co dla wielu słuchaczy może być, może nie tyle słuchaczy, bo nasi słuchacze są dosyć obeznani w wielu tematach i zapewne nieraz w czytanych tekstach natknęli się na tego typu przesłanki, informacje czy tam wzmianki. W pewnym momencie narodowy faszyzm po II wojnie światowej zniknął zupełnie i był prezentowany jako zjawisko absolutnie opanowane, zlikwidowane. Natomiast nie do końca tak jest, ponieważ biorąc pod uwagę chociażby trzyliterową organizację ze Stanów Zjednoczonych, która została w znaczący sposób, że tak powiem, Przeszkolona, założona, zainicjowana, i prowadzona w ramach pewnej operacji różnego typu papierowych spinaczy, które w zamian za poczucie bezpieczeństwa za pewną posadę wykorzystywały osiągnięcia wysokich urzędników wojskowo-wywiadowczych z centralnej Europy. I Gotowe doświadczenia przeszczepiano na grunt e, amerykański, który zresztą w dosyć szybkim e, tempie zaabsorbował te wyniki i poszedł już potem własną drogą. Wiesz, to jest tak, że z, z praktycznych naszych doświadczeń i historii najnowszej. Ja tu chociażby wspomnę wydarzenie z tego tygodnia, dosłownie z weekendu, czyli wiadomości, że nasz premier być może jest zamieszany w jakąś aferę szpiegowską i to nie jest mój wymysł, tylko konferencja prasowa z budynku na Wiejskiej z Piątku. Absolutnie realna w tym sensie, że ma podstawy dokumentalne, archiwalne z Instytutu Gałka w Berlinie. Więc jeżeli tego typu podejrzenia, to się zaczynało, prawda, od Olina, Zakwaśniewskiego, Oleksy i tak dalej, ciąg dalszy nastąpił i będzie następował, bo przecież tych tajnych teczek się nie publikuje, nie ujawnia. Dlaczego? No bo swojej agentury się nie pali. Agenturę się po prostu przejmuje przy zmianie systemów. I to samo miało miejsce w NRD czyli później zjednoczonym do, do Bundesrepublik Deutschland obecnej. Z kanclerz Makrelo na czele, która ma liczne teczki w tym samym instytucie Gałka. Też duża ich dosa jest tajna. I w tym instytucie Gałka są też teczki Władimira Putina, który w Lipsku panią Angele jako kolega, że tak powiem, delegowany, przesłuchiwał. On pracował w rosyjskim konsulacie, czyli radzieckim konsulacie w Lipsku i on przesłuchiwał. To było wiadomo wszystkim zainteresowanym, że był oficerem KGB, czy tam wywiadu rosyjskiego. Ale nikt tego nie mówił wprost, bo oficjalnie pracował jako attaché, prawda? Więc ja on tam spotykał Angelę jako młodą wówczas aktywistkę ruchu socjalistycznego przy budówkę komunistycznej partii, komunistycznych Niemiec, jako no, koleżankę, no, młodą aspirującą polityczkę, tak, i tam się z nią spotykał na różnych balach w ambasadzie i tak dalej. Ale czasem ją jako przewodniczącą ruchu tego związku studentów zapraszał ją na, na spotkanie, czyli przesłuchanie. No, i tam pisał z tego protokoły. No i, no, i na czym polega ta zażyła znajomość? No, tego się nie dowiemy, ale z tego co nam ujawniono, z naszego życia w dzienniku telewizyjnym, no wiemy, że ich Zażyłość była bardzo głęboka i znajomość taka no kumpelska, no, po prostu się spotykali, tam się całowali, przybijali piątki na tych wszystkich zgromadzeniach. Dzięki temu zjednoczenie Niemiec i dalszy ciąg wydarzeń przebiegał dosyć gładko, bo do tej pory Rosja nie miała wielkich kłopotów z Niemcami, prawda? To się teraz nagle zerwało w ostatnich kilku latach nie bez powodu. I tu dochodzimy do tego, do właściwego tematu, do czego służą takie siatki wywiadowcze przewerbowane czy zdobyte na zajętych terenach. Bo Polska, cały blok wschodni tak zwany się rozpadł, no ale przecież nie rozpadły się sieci agenturalne, które tu pracowały. Prawda? I to mamy liczne przykłady, ostatni w pokazuje na naszego premiera, który jest przynajmniej podejrzewany, jakieś tam koneksje, jako źródło osobowe. To się nazywało nieoficjalny współpracownik. Czyli po naszemu tajny współpracownik, tak? W naszej nomenklaturze SB. Ale nie sięgajmy aż tak daleko, jakoś tam było, gdzieś są jakieś teczki, są przynajmniej dwa kryptonimy, tak? Czyli Jakob oraz, jak tam było, student, <śmiech> Bo wówczas bardzo młody dwudziestolatek no, był studentem historii i prawdopodobnie wprowadził go w krąg tych znajomości jego starszy kolega o dekadę. Pan, były premier nasz też z Sopotu, to? nie wymienię tutaj nazwiska, ale miał taki kryptonim toczkowy Oskar. No. I to nie jest wymysł dziennikarski, że Oskar działał i sam szef tej placówki NRD, operatyw grupę Warszał, nazywał te źródła, chwalił się nimi na, na, tam na zjazdach tych, tych, tych agentów, między innymi w Moskwie, no że wywiad nrd ma dwa poważne źródła, jest dlatego czuje się bezpiecznie i pewnie w czasach transformacji, bo ma co najmniej dwa wysoko umocowane źródła osobowe na szczytach e, e, elit e, tych solidarnościowych. Ogólnie, czyli tych te, tak zwanych alternatywnych niekomunistycznych, tych działaczy podziemia, tak zwanych oficjalnie przyjmowanych do, do rozmów przy okrągłym stole. Dwa... Pamiętam, to, to się wydawało, że to są wtedy bajki z mchu i paproci, zupełnie y, abstrakcyjne, a tu się okazuje, że są y, pewne przesłanki, które które o tym e, mówią, wskazują i wydają się prawdopodobne. Ale jeszcze tutaj bym wtrącił taką rzecz. Jeżeli chodzi o te instytuty e, wywiadowcze, które archiwizują różne tego typu historie, to taka mi się anegdota kojarzy, że e, bibliotekarz, który przyjmuje kolejną por e, porcję materiałów, pyta tego zleceniodawcę, w ilu egzemplarzach mam skopiować? No w czterech, pięciu, w zależności od tego, w jakim tutaj bloku militarno-wywiadowczym jesteśmy. Eee, I co? I wysłać tam, gdzie zawsze? Tak, wysłać tam, gdzie zawsze. No bo gdzie indziej. <laughs> Także tego typu historie są jak najbardziej międzynarodowe. I stąd widać, że kwestie wywiadu stanowią swoistą międzynarodówkę która pomimo najróżniejszych wojen i konfliktów przemawia do siebie zupełnie innym językiem i dopiero bardzo poważne animozje zrywają tę sieć porozumienia, która w latach normalnego pokoju i prosperity funkcjonuje na zupełnie innych poziomach komitywy, zupełnie niewyobrażalnych dla przeciętnych obserwatorów. No właśnie, to jest takie no, ciekawe zjawisko, jakby to prześledzić, no, gdzie się biorą tego y, źródła i jak daleko jest to ukorzenione, prawda? My oczywiście do tego nie dojdziemy tutaj, no ale no, istnieją poważne, tak powiem, przypuszczenia, że y, te dwa źródła wskazywane 30 lat temu, no to są nasi byli, być może obecni premierzy. A, tak, tutaj y, to jest oczywiście nasz y, przykład lokalny na naszym małym podwóreczku. No niemniej jednak y, ja się tutaj pokusiłem o y, nazwanie tych wszystkich zjawisk, które z, y, y, wynikają z tych nurtów. Mianowicie jest taki gatunek, tutaj znowu dla y, działkowców i ogrodników, nazigietki. Więc nazigietki mają różne odmiany. Ja dopatrzyłem się trzech głównych, które są stosowane nie tylko w ziołolecznictwie, ale nawet w farmacji. Mianowicie nazigietek europejski pospolity, tak zwany nazizmus vulgaris. To są w centralnej Europie najczęściej nurty występujące, chociaż za naszą wschodnią granicą również ten gatunek się Pojawia z, z dużym sentymentem do tych starszych odmian. Odnowił się ostatnio. Odnowił się ostatnio, tak. Także i te ubarwienia, i te wszystkie sygnaturki się też przewijają. Kolejnym takim głównym nurtem jest nazigietek azjatycki, głównie chiński. Łacińska nazwa nazismus covidus. Tutaj mamy mnóstwo przejawów tego, tego, tego, no tutaj, tego gatunku. Niesamowicie Postygowanych... agresywny jest. Niesamowicie agresywny, bardzo umocowany wojskowo, militarnie i policyjnie. Wpina bardzo sztuczną inteligencję do nadzoru nad innymi obywatelami to można najbardziej na Twitterach popatrzeć krótkie takie filmiki, które przedstawiają no, sposób ucisku tego rodzaju. I ostatnim, ostatnim gatunkiem, taki, który właściwie łączy te wszystkie rzeczy, ponieważ jest gatunkiem nadrzędnym i dominującym, to jest nazigietek świetlisty, modyfikowany, pod już nieco inną łacińską nazwą e, i on zawiera, właściwie może dąży jako ten modyfikowany, najbardziej doskonały z nazigietków. E, on łączy te nurty e, pod łacińską e, nazwą Novus Ordo seclorum. Tak. Także my to mamy na dolarzy, my to mamy w różnych miejscach. E, e, takie to właśnie moje obserwacje ostatnie były, bo Kilka takich wydarzeń było, które i te gladiole przywołały i nazigietki jako przejaw i powód i przejaw jednocześnie. Tych wydarzeń na świecie jest bardzo dużo. One są z pozoru niepowiązane, ale mają swój wspólny mianownik i mają też swoją wspólną ideologię. I to wszystkie nurty regionalne, zmierzają do tego właśnie ostatniego nazigietka świetlistego, który służy, że tak powiem, proletariusze wszystkich krajów, włączcie się, to hasło jest chyba przeświecające, ale oczywiście ku swej zgubie. Powiedz mi, jak się nazywał ten pierwszy szef, organizator trzyliterowej organizacji wywiadowczej amerykańskiej w roku 1946? Coś z niemiecka się nazywał i był ja... oficerem. Jak on, on miał sta, sta, stopień że pułkownika, tak? tak ale naz, nazwiska nie pamiętam. Wiem o kogo mniej więcej chodzi. Dostał też ofertę nie do odrzucenia. Albo szafot, albo yy, dobra robota. Ciekawa, rozwojowa. On był szefem kont wywiadu na Europę Środkowo-Wschodnią. Niemieckiego wywiadu z, z Berlina. Tak. Czyli prowadzi... mamy dobre koneksje za naszą wschodnią granicą w najbliższej tutaj. On prowadził całą kartotekę kilkudziesięciu, no może co najmniej kilkunastu tysięcy aktywnych agentów na terenie Polski, Związku Sowieckiego i, i całym tym terenie na Bałkanach i tak dalej. To była siatka tak zwanego Geylena, organizacją Geilen. Tak. Organizacja Galena, tak. Zależy po niemiecku czy po. Ona, po angielsku. Ona stała się. Y, y, y, strukturą. Von Galen, Galen, o ile się nie mylę. Y, tak, tak. To, to był z rodziny arty, arystokratyczne, a do, do, do arystokratów zaraz dojdziemy. Y, y, ta organizacja stała się kośćcem y, po przejściu czołówki nazistów w roku 1944 i 1945 do podziemia i od roku 1946 po przetransferowaniu ogromnych środków finansowych do Ameryki Południowej i nie tylko. Ta organizacja miała zasoby finansowe i osobowe, doskonale zorganizowane, przygotowane na Klęskę Rzeszy. Na, do stadium przetwornikowego mogli egzystować jeszcze przez całe dziesięciolecia. Po prostu zarządzając majątkiem, który bezspornie mieli, nie tylko wytworzyli w procesie industrializacji Niemiec, ale także ukradli w czasie operacji wojennych. I na to są liczne dokumenty, zrabowali dzieła sztuki do dzisiaj odzyskiwane z terenów Europy, nie tylko. Z Polski zrabowano na dziś, w dzisiejszych wartościach dzieł sztuki na chyba kilkadziesiąt miliardów co najmniej, a Polska nie była w, wcale najbardziej z, w tym sensie zamożnym państwem. Tak? złupionym przez, przez to towarzystwo i te ogromne skarby e, przemysłowe, dzieła sztuki, precjoza, to zostało jakoś tam w dużej mierze zagospodarowane i po wojnie w latach 60. powróciło do Niemiec w ramach cudu gospodarczego, o czym mało ludzi pamięta i zdaje sobie z tego sprawę, a jest to fakt historyczny. E, dlaczego tak się stało? No między innymi dlatego, że czołówka e, Kilka tysięcy kadry oficerskiej SS zwyczajnie się przewerbowało w ramach dobrze ułożonej operacji z wywiadem amerykańskim, który pracował w trakcie na froncie zachodnim tutaj razem z Brytyjczykami, podbijając Rzeszę, a po cichu oczywiście prowadząc rozległą operację anty terrorystyczną, czy wywiadowczą, czy kontrwywiadowczą, aby ich wyłapać. I doszło do licznych kontaktów i do uzgodnień. Oczywiście szczegółów nie poznamy do końca. No ale jakoś tak się stało, że czołówka nazistów ładnie się przewerbowała i została w licznej, bardzo licznej obsadzie tych najbardziej cudownych kwiatków top managementu i top technologii, czyli technika rakietowa i te informacje wywiadowcze, czyli mówimy o, o wywiadzie amerykańskim i o na przykład o NASA, to niemal w stu zbudowali je po wojnie, te dwie organizacje. Chociaż Werner. Oficerowie Werner von Braun, ale, czyli ten autor tych programu rakietowego Hitlera, ale nie tylko. On miał kilku zastępców. Jeden z nich był jeszcze bardziej wybitny w sensie, że tak powiem, inżynierskim. I on prowadził tajne programy. Ten jego zastępca. Tajne programy, których nazw nie będziemy tutaj opracowywać, ale one są faktem historycznym, że te programy tajnych broni istniały. Nie no ja t... pamiętam jedną nazwę. Nie wiem, czy można powiedzieć taki o kapeluszu. To, to, nie, to jest jeden z kilkunastu egzotyczne. Ale najbardziej chyba taki popularny. Tak. Latający kapelusz. I to na Dolnym Śląsku nadal istnieją tego realne ślady. Jest kilkanaście publikacji między polskich autorów dosyć wiarygodnych na ten temat. No bo to po prostu to było robione u nas. Znaczy u nas. to te, Niemcy to uznają za Trzecią Rzeszę. Tak a dzisiaj chyba czwartą. Bo te tajemnice trzymają wciąż o tych podziemiach tam, pod Wrocławiem i tak dalej. No to nie wszystko zostało spenetrowane do końca. Tysiące tak. tak. kilometrów korytarzy naprawdę istnieją. I one są dobrze zbudowane, przygotowane i przetrwały te kilkadziesiąt lat. Ja nie powiem, że w stanie nienaruszonym, ale jeszcze w dużej mierze zdatnym do użytku. Więc... To nie są bajki, to, to są realia i poważni ludzie ściszają tu głos, no bo po prostu to jest fakt, o którym się nie mówi, no bo to tam gawieć, podniecać, bez sensu. To są aktywa, które się w odpowiednim momencie wykorzysta i tyle. I to samo dotyczy tej agentury, prawda? Ich kolejne pokolenie, tych gości, dzisiaj, po to już, już trzecie pokolenie, pracuje dziś aktywnie na Ukrainie. Ono pracuje aktywnie pod rozkazami z Waszyngtonu. Dlaczego? No bo przecież pracowali dla Adolfa. Tak? Mieli wspólne Pracował ojciec, siły. pracował dziadek. Tak. Amerykanie to w związku z tym, że była żelazna kurtyna, to wykorzystali jako takie ukryte podziemie quasi partyzanckie do dywersji bloku wschodniego i najważniejsze ich aktywa były zawsze na Ukrainie podczas yy, yy, działania, że tak powiem, aktywnego komunizmu. Tam Przetrwało to w podziemiu jaka taka ukryta partyzantka dzięki właśnie pomocy finansowej między innymi z Zachodu, z, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. I to pielęgnowane przeszło dwa pokolenia i ujawniło się na Majdanie w postaci młodych e, działaczy bojówek, że tak powiem militarnych, już uzbrojonych. Oni tam byli, nagle się pojawili znikąd na Majdanie. W roku 2014. i Kontynuację widzimy dzisiaj e, w, w postaci tego hmm. pułku Azow i tam paru innych. To nie są wymysły, które ja dzisiaj tworzę. To są realia historyczne. Oni po prostu działają. No jak to się stało? No zostali wyhodowani, przetrwali e, czas komuny e, w podziemiu i, i nadal działają, bo są potrzebni. No właśnie tutaj należałoby wspomnieć te wszystkie grupy rekonstrukcyjne tych różnych dziadków, którzy w, w mundurach niemieckich występują na pogrzebach swoich ziomków z pełnymi emblematami, bez krępacji, Co ciekawe, ostatnio, o czym by wspominał dobitnie, Doktor Sykulski bodajże, żebym się nie pomylił z nazwiskiem. Bardzo tak. porządny człowiek. Sąd Najwyższy Ukrainy wypowiedział się oficjalnie na temat emblematów SS Galicjen, że one na Ukrainie nie są zakazane, nie są zabronione i należą do elementów publicznej nie tyle debaty, ile tradycji nawet. Także tutaj zwolenników... Wyrok był jeszcze bardziej uderzający, bo tam stwierdzono, że te emblematy nie stanowią symboliki nazistowskiej. Tak, tam oczywiście to smaczne były te teksty. Dla kogoś, kto nie lubi tych tematów, to, to jest woda na młyn oczywiście. I to są wszystko rzeczy, które się odbywają teraz. To nie było 60 lat temu, tylko to jest Teraz i wielu osób, wiele osób się tym zadziwia, ale to nie jest odosobnione postępowanie oficjalnych organów z tamtej strony. Także może ja bym nie chciał się w to zagłębiać, bo to jest temat bardzo niemodny aktualnie i niemile widziany, ale tak jest i wiele osób zdziwi się, do czego to prowadzi, bo ten nurt jest tam ciągle żywy i niestety ma swoich stałych zwolenników. Ale tutaj bym przeszedł do jeszcze jednego tematu. Dlaczego pewne archiwa państwowe, wojskowe czy wywiadowcze, podstawowy standard utajnienia mają lat 50, ale to nie kończy się na tym. Potem mamy 75, 100 i 120. Także wystarczy sobie wyobrazić, po co te organizacje, te jednostki o niezbyt przejrzystych zasadach mają tego typu standardy i klauzule tajności jak przykładowo 75 czy 100 czy 120 lat? A to właśnie z tego powodu, że tam znajdują się dane osobowe współpracowników, którzy nadal pozostają aktywni i czynni na danym terenie, poprzez swoich potomków, czy poprzez zwerbowanych kolejnych współpracowników z młodszych pokoleń. Także no to, to jest, jest wszystko jasne. To jest liczone pokoleniowo. 25 lat akurat w takim tak. aktywnym życiu to jest czas życia pokolenia. Jeżeli byśmy mówili o... o, o społeczności, tej bardziej osiadłej, takiej wiejskiej, takiej spokojnej, no to trzeba by liczyć około 30 lat. Ale jeżeli chodzi o to aktywne życie, takie bardzo powiedziałbym awanturnicze, no to 25 lat to jest dobrze policzone. To jest tyle, ile potrzeba, żeby, no, żeby dojrzeć i, i zacząć być tym kozakiem, tak? I, i, i mieć swoich potomków, tak? którzy będą dalsze zbożne dzieło kozackie kontynuowali. No i to, to to właśnie tak jest. Mamy krótkie życie jednego pokolenia 25, to jest dla takich, dla spraw prostych. Dwa pokolenia, czyli ja i mój syn, gdzie obydwa jesteśmy aktywni, tak? No bo ja jeszcze działam, jeszcze nie poszedłem na emeryturę, a mój syn już w kwiecie wieku e, produkuje, tak? Kolejne kwity. No i 75 tak. lat, kiedy ja już przeszedłem na emeryturę, ale działają dwa pokolenia moich potomków, tak? No, taki zegar biologiczny tak. tu działa. I to się wzięło przecież nie, nie, nie z XX wieku, tylko jest doświadczenie historyczne, które mówi o takim cyklu pokoleniowym ciągłości historycznej, bo to mniej więcej w takim tempie zmiany się dokonują w dużej skali. No i to właśnie chociażby po upadku komunizmu. Paroksyzmy czy nawroty czkawki komunistycznej przychodzą w pięćdziesięciolecie, że tak powiem, jego podłamania. Tutaj też przypomina mi się takie tragiczne wydarzenie z, z dziejów polskiego establishmentu. Ja tutaj nie powiem nazwiska. Były premier dawno, dawno, dawno temu też miał włamanie ze skutkiem śmiertelnym razem z żoną. Nic ze znaczących rzeczy nie zginęło, natomiast były, były takie pogłoski, mniej lub bardziej sprawdzone, ja tego nie będę tutaj <coughs> też wyjaśniał dokładnie, na temat pewnych teczek, które zostały znalezione zaraz po wojnie. E, istotnych osób z Unii Europejskiej, które brały udział w różnych strukturach, niekoniecznie mile widzianych po wojnie i e, precyzowało to ich rolę wówczas, i powinno uniemożliwić piastowanie dalszych urzędów. Natomiast y, wiadomo jak tam było, w każdym razie y, przypłacił to życiem. To było bodajże w Jeleniej Górze, archiwum wywiadu niemieckiego, porzucone w, w, w Popłochu. Y, oni zdaje się tam w ramach y, Armii Radzieckiej wówczas, jako przybudówka polska, młodych, aspirujących oficerów Armii Ludowej, ja mówię w tym sensie tej te, te, te, te, te, rzekomo polskiej tak armii zbudowanej na wschodzie, wpadło im to w ręce i tam dwa tygodnie buszowali w tym archiwum. <śm> i, i, I świadkowie tam, ich koledzy tam przy wóderzce wypaplali, że część z tych dokumentów jakoś tak to, to, jakoś tak została wyniesiona z tego dworku, bo to było w takim dworku. Cała biblioteka była przez Niemców zbudowana, zajętym na potrzeby właśnie okupacyjnej W tym dworku oni tam bodajże dwa tygodnie tam siedzieli, się rozkoszowali tymi ciekawostkami, no, a potem wyszli stamtąd i i oficerowie Armii Czerwonej zrobili z tym porządek ostateczny. Czyli wywieźli wszystko w sobie w wiadomym kierunku. No ale wcześniej <śmiech> paru oficerów y, y, y, młodych no, się z tym zapoznało. No i chyba część z tych papierów sobie sprywatyzowało. Tak to, jest, to są bardzo groźne zjawiska, także... Na tym szczeblu nie jest żaden z ludzi w stanie zrobić z tego użytku bez utraty bezpiecznego bytowania dalszego. To są dokumenty na poziomie organizacji dużych, wywiadowczych i wojskowych o rozproszonej odpowiedzialności i ponad społeczeństwami, które mogą i są w stanie z tego skorzystać. Także gdyby Państwo kiedyś znaleźli jakieś dokumenty, to Proszę ich nie widzieć. A przypominasz sobie sprawę, Przekroczyć i pójść dalej. Ale przypominasz sobie dziwną sprawę, taką egzotyczną, wdowy po Czesławie Kiszczaku. Oczywiście. On zdążył się ładnie zawinąć w odpowiednim momencie historycznym, zniknął ze sceny razem z serią innych ważnych postaci, bo te postacie jakby tak seryjnie w jednym roku znikły. Tu niczego nie sugeruję, no to może był przypadek, prawda? No więc one znikły, no i po kilku miesiącach ta wdo, nieszczęsna wdowa się pojawiła i przy, ileś tam teczek przytargała i powiedziała, słuchajcie, ja tu znalazłam w Pawlaszu takie różne ciekawe rzeczy. Może to ktoś kupi, tak? Nie, no może ktoś to, to przygarnie, no bo ja tutaj sprzątam i nie chcę tego dłużej u siebie trzymać. Bo to mój mąż mi powiedział, żebym coś z tym zrobiła. Jak jego zabraknie. No i chyba dobrze poradził, prawda? Bo dopóki żył, no to była polisa ubezpieczeniowa, bo on wiedział, jak to wykorzystać. Natomiast kiedy jego zabrakło, no to stało się to aktywem obciążającym. Dla osób, które nie wiedzą, co z tym zrobić. Prawda? Czasem lepiej nie widzieć, nie słyszeć i nie rozumieć. I przede wszystkim nie być w posiadaniu. O, to no jak najbardziej. Więc no, ta, to właśnie chyba jedna, jedna z takich rzeczy się odbyła, co nie znaczy, że tam były jakieś bardzo drażliwe sprawy. Tam. Pod... Nie, to z, z naszego takiego, tu już nie powiem jakiego dołka to raczej są takie zwykłe rzeczy w skali światowej, to, to nie jest nic poważnego. Chociaż Polska ma takie położenie, że jest na przecięciu najrozmaitszych szlaków. Ale jeżeli chodzi o no to zaniewidzenie i zaniesłyszenie, to takim idealnym protoplastą jest y, postać Hucuła z filmu CK Dezerterzy, który na wszystkie pytania opowiadał No bo generalnie to przecież my nic nie wiemy, tak? I, i nikogo nie znamy. Także. Sami się, się nie znamy. Sami się nie znamy. To przesłuchanie jest krótkie. Kogo pan zna? Nikogo. A co pan wie? Śwaźny. A widział pan kogoś? No nie. Nie widzieliśmy się nigdy. Po prostu nigdy. No i tutaj się kończy wszystko, bo nie ma z kim rozmawiać. To są jakieś durnie, którzy nic nie kumają, nic nie wiedzą i nie mają żadnych kwitów. I jeszcze powołują się na mapę show. No, wiadomo. Dwóch starych dziadków na galerii. No. Słuchaj, to jest bezpieczna pozycja. A propos yy, bezpieczeństwa, to w Niemczech ostatnio był jakiś straszny alarm, słyszałem. Był straszny alarm. Yy, yy, ktoś mi mówił, że się yy, yy, cesarstwo rzymskie zaktywizowało. Oczywiście tak. prześlepczo. Ale coś w tym prawdy chyba jest. I mieli powołać... Rzesza, nie trzecia, ale druga Rzesza się zaktywizowała. I, i, mieli króla jakiegoś powołać, czy cesarza? Jak to było? Był jakiś monarcha chętny do objęcia stanowiska zlikwidowania całego rządu i powrotu do monarchii. Tak, ale jak on się nazywał, ten, ten, ten mocarz? monarcha? von Cesare. nie wiem to za, wolę nawet nie znać tego nazwiska, żeby mnie nikt nie powiązał z tym panem. <grym> to był podać, nie wiem, nie wiem. książę von Roy. Ale książę, tak. Z, ze wschodnich Niemiec obecny, z Gery, jego rodowe pochodzenie. Książę, prawdziwy, realny, żyjący. I to był Heinrich czy Oskar, jak on miał tam na imię? XIII, trzeci, kto to był? no chyba oj nie wiem, nie wiem Gwidon? Jak on miał na imię? Heinrich XIII? Heinrich XIII? Możliwe no musiałbym sprawdzić jak się to nazywa ale czy to ma znaczenie? Nie, no to jeden z arystokratów o tradycjach II Rzeszy czyli cesarskich tak, który postanowił zreaktywować dawny ustrój tak przynajmniej mówią media żeby mieli z, z, plany i było w kilkunastu państwach europejskich zrobiona obława w kilkuset miejscach. Było kilkadziesiąt poważnych aresztowań działaczy jakiegoś e, ruchu partyzanckiego, który miał przywrócić w Niemczech monarchię. Najpierw mieli zaatakować Bundestag, czyli go wysadzić w powietrze, tak jak to zrobił Hitler. A potem, jak już to zrobią, to powołają Heinricha XIII na króla i on będzie nam panował od, od tej pory w Niemczech. W Zjednoczonej Europie ku światłości wiekuistej. Tak. I takie plany tam opublikowano. No i co rozsądniejsi goście, jak to przeczytali, takie informacje, że takie odezwy tam krążyły w tym podziemiu zbrojnych bojówek neonazistowskich, czy neo, yy, ja nie wiem, monarchistycznych, tak, w Niemczech, to pukali się w czoło no to, że nie ten czas, nie ci ludzie, nie to i to jakieś odczapne programy. Yy, z tajnymi służbami będą walczyli na scyzoryki i powołają jakiegoś tam pawiana na cesarza, powywa po wysadzeniu Bundestagu w powietrze, W Zjednoczonej Europie jeszcze. No, yy, no i słusznie te śmiechy się rozległy. To jakiś pieprzony kabaret, a nie zamach stanu. Ale no, policja, Europol i tam yy, no, rozpętały akcje, aresztowały głównego podejrzanego całkiem przyzwoicie, bo, bo faceci w kominiarkach go grzecznie tam zawinęli z miejsca zamieszkania, zawieźli go do prokuratury, no i cała historia się tak jego działalności politycznej zakończyła. Podejrzewałem właśnie, że to był książę Heinrich XIII. Tak. I bardzo zawsze człowiek, bo y, owszem, ubrali go w czapkę z aluminium i że tam <grybujesz> powołuje cesarstwo, reaktywuje y, tradycję Wilhelma Tela i inne rzeczy. Y, to wszystko jest faktem, ale tylko medialnym. Natomiast y, działalność tego arystokraty no wykracza poza ramy idiotyzmu bardzo daleko, bo on od wielu lat jest aktywistą społecznym, między innymi w internecie. Udzielał się na różnych sympozjach, też internetowych, w sensie budowy społeczeństwa obywatelskiego, w którym reaktywacja idei monarchistycznej, powinna w przyszłości pełnić znaczącą rolę. Nie dlatego, że on chciałby dla siebie tronu, tak? czy chociażby jakiegoś księstwa, no bo on tytuł ma, on niewiele znaczy w praktyce, jest tylko obciążeniem, ale ten, te pozostałości dawnej świetności, jak to mówią Francuzi, noblesse oblige, i on ma te tradycje pokoleniowe od pradziadków, przejęte razem z archiwami y, y, bibliotecznymi i kultywuje te tradycje nie dlatego, żeby wierzył w, we wskrzeszenie cesarstwa, tylko dlatego, że model gospodarczy, który był kultywowany w Niemczech za jego czasów, gdzie rządzili jego przodkowie feudalni w, w wieku chociażby XVIII, y, nie do końca y, był bez sensu, bo u jego Prapra pra dziadka, podatki feudalne jak najbardziej wynosiły 10%. A obecnie ile wynoszą? Ona no właśnie, obejmowa... ta dziesięcina, dziesięcina obecnie, tak? To... Ale ta dziesięcina obejmowała wszystkie powinności. Tumę summarum po prostu. Wszystkie, obecnie. total. Za to była przynajmniej. Przynajmniej złudzenie, ale ono było praktyczne na przykładach historycznych, które on przytaczał z dziejów swoich, swojego rodu, że wówczas, jeżeli ktoś był pokrzywdzony, tak, stała mu się niesprawiedliwość, to zawsze mógł, jeżeli to przyszło, to uciekał się, bo miał wolną drogę na dwór księcia i tam zawsze był pisarz, był skryba, i była służba, która go przyjmowała, te, te jego zeznania, te jego żale i starała się jakoś zadośćuczynić niesprawiedli powstałej niesprawiedliwości, czyli przynajmniej sądownictwo istniało w realnej, rzetelnej postaci, bo temu feudałowi naprawdę nie opłacało się mordować, niszczyć swoich żywicieli, czyli tych chłopów, tych wszystkich rzemieślników, z których ściągał haracz w niebotycznej wysokości 10%. Był no opiekunem. Ja, broń Boże, nie nawiązuję tu do neofeudalnych tradycji korony polskiej, konfederacji itd., a tylko to jest dalekie nawiązanie do publicystyki bieżącej. Od tego pana Heinricha XIII, którego ubrano w, w aluminiową czapkę jako wariata który, konstruującego zamach stanu na Bundestag. To, to jest człowiek wybitnie elokwentny, autor wielu publikacji, występujący publicznie od wielu lat na różnych forach, przypominający historię swojej rodziny, która miała też aspekt społeczny, Skończył się feudalizm, nastała epoka uprzemysłowienia, wielkich zamętów, rewolucji i tak dalej. Co się dalej stało? Dzisiaj tak naprawdę nie ma do kogo się uciec po sprawiedliwość. Posądy niemieckie i unijne są pośmiewiskiem. Rządzi tam nepotyzm, yy, korupcja i totalna niesprawiedliwość a podatki nie wynoszą 10%. To, jest, to odczuwamy niestety. To jest skrót tej idei i tu, broń Boże, nie wzywam do rekonstrukcji cesarstwa i czego zresztą Heinrich też nie robił. On tylko pokazywał pewne zjawiska wielkiej skali społeczne. Do czego to się sprowadzało? Ano do tego, że on powiedział, że po epoce feudalizmu nastał Nastała rewolucja i po niej wprowadzono na tych gruzach system bazujący na długu, bo jego przodkowie eg pracowali, egzystowali na kapitale realnym. Nie byli zadłużeni, a obecnie cała gospodarka, cały ten, całe to instrumentarium gospodarki, nie tylko Bundesrepubliki, ale gospodarki światowej operuje na długu. I to dług jest tym narzędziem, który drenuje społeczeństwo i nim rządzi. A tak nie było w przeszłości. To jest jego główne przesłanie. I prawdopodobnie, tak ja przypuszczam, to jest jego grzech pierworodny, za który trzeba go było ukarać. Bo broń Boże, nie widzę w nim tak, jak cytuję słowa Annasza i Kajfasza: Nie widzę w nim żadnej winy. No właśnie, no, natomiast sprzeciwienie się obowiązującej narracji ekonomicznej, no teraz niesie ze sobą bardzo poważne problemy. Weźmy coś takiego jak Petrodolar który powolutku, powolutku gaśnie, zaczyna się budować drugi system z grupy BRICS, gdzie powoli te transfery nabierają zupełnie innych walutowych kolorytów. Chiny tutaj sporo działają w tym kierunku, ażeby nabywać surowce w wiłanach. I w ogóle jest pomysł, żeby konkurencyjną walutę rezerwową świata zrobić w oparciu o złoto. No i to jest ten temat, który wszystkich intryguje, bo sygnały pojawiają się już od lat. I tych wieszczów jest cała masa, którzy mówią o upadku dolara, o renesansie złota, jak to będzie wyglądało. I to wszyscy wszystko wiedzą, a tak naprawdę nic nie wiadomo. Ale... Przynajmniej tyle stało się jasne na początku grudnia, że dwóch bardzo poważnych graczy w Teatrze Azjatyckim, czyli Władimir Władimirowicz-Putin i Xi Jinping oznajmiło bardzo istotne rzeczy w jednym tygodniu, w niewielkim odstępie czasu, tak jakby jeden drugiemu odbijał piłkę tak, na, na korcie. Jeden coś wyprzedzająco zaserwował, mówię tu o Moskwie, a drugi odpowiedział pff, bardzo ładnym odbiciem i bardzo efektownym. No i warto byłoby się nad tym pochylić, bo tu chodzi o poważne pieniądze. Chodzi o ropę naftową, chodzi o złoto, chodzi o nowy porządek geopolityki już nie tylko regionalnej, ale światowej. No właśnie, dużo tutaj tych przesłanek jest i widać, że proces ruszył w takim ujęciu raczej nieodwracalnym, ponieważ zbyt duże potęgi gospodarcze, które mają w sobie no miliardy konsumentów, my to szacujemy gdzieś na 4,5 miliarda co najmniej, postanowiły uniezależnić się od dolara i od hegemonii amerykańskiej po to, ażeby w sposób swobodny i nieskrępowany prowadzić własne interesy na własnych warunkach, bez wpływu amerykańskiej armii i amerykańskiej wizji świata. To, co do tej pory było przez no więcej przecież niż 80 lat, bo dolar powstał w XVII wieku chyba, o ile się nie mylę, więc ta jego rola na świecie już od ponad dwóch stuleci jest olbrzymia, a co za tym idzie przy militarnej potędze Stanów Zjednoczonych ona była utrzymywana szczególnie w tych właśnie powojennych dziesięcioleciach w sposób Yy, bardzo radykalny i dyscyplinujący dla wszystkich tych, którzy chcieli w jakikolwiek sposób odejść od petrodolara, a każde z państw, które yy, takie próby podejmowało, no to zwykle kończyło w, w gruzach. Weźmy pod uwagę Libię, Irak, czyli Kaddafiego i, i Husajna którzy po prostu marnie skończyli z tego powodu, że nie są dopuszczalne takie myśl o zbrodni. Tak, ja tu mam, przeżywam obecnie tak, moment intelektualnego zwycięstwa, czyli tak, tak jakby taki mały orgazm w mózgu raz na ileś tam lat, zdarzający się, no się, bez przesady, bo nie jestem w tym wieku, żebym się zbytnio tym ekscytował, ale sprawdzają się prognozy, które postawiłem no, na y, y, teoretycznie słabych podstawach, bo nic na to nie wskazywało ileś tam lat wstecz, powiedzmy sobie osiem, że tak to się rozwinie, a obecnie w, w, w, w, w zaskakująco szybkim tempie to się odkrywa. Dokładnie tak, jak spodziewałem się, że nastąpi, nie znając tej chwili. A ona właśnie przyszła. Czyli, że no, czas przyspieszył, ja staję się coraz starszy jednocześnie. <śmiech> <śmiech> Ale jakby ten rytm e, rwący e, no, nie jest zaskakujący, bo jest to wszystko logiczne. Dało się to przeczuć, jeżeli nie przewidzieć. Oczywiście szczegółów nadal nie znamy. No Jak śpiewał znany szansonista, ważne są tylko te chwile, których jeszcze nie znamy. To dopiero przed nami, jak przez to przejdziemy. I tu ciekawa Ciekawy dwugłos to właśnie ten debel rosyjsko-chiński, tu wszyscy mówią o tym Zjednoczonym Froncie komunistów radziecko-chińskich, co jest oczywistą bzdurą anachronizmem historycznym, bo Chiny są obecnie najbardziej wolnorynkowym państwem w świecie rozwiniętym. I tu mówię dwie myśląc zbrodnie w jednym zdaniu, że Chiny są państwem wolnorynkowym, bo są, z pewnymi zastrzeżeniami yy, i, i że są w grupie państw rozwiniętych, to jest jeszcze jedna myśl o zbrodnia, a są i jest to na podstawie dostępnych danych bezsporne, są w elicie przemysłowej świata, po prostu. I prześcigają właśnie Stany Zjednoczone, jeżeli jeszcze ich nie przeskoczyły. No kurde, no to ładny pasztet, no bardzo ładny. Chiny dzisiaj przeskoczyły na miejsce Stanów Zjednoczonych zajmowane przed y, y, kilkudziesięciu laty. Są motorem przemysłowym, są motorem też innowacji, co dotychczas było niewyobrażalne, a są <grym> faktycznym motorem innowacji przemysłowej, naukowej. Nie jestem w żadnym mierze, w żadnym wymiernym stopniu admiratorem komunizmu Xi Jinpinga i tego zamordyzmu panującego w Xinjiangu chociażby. Ale patrzę realnie na efekty. Takie są wymierne efekty działania tego reżimu. W dużej mierze to jest reżim wolnorynkowy, po prostu. I dzięki tej wolnorynkowości, jak mawiali przywódcy sprzed 40 lat, nieważne jaki kot, jakiej kot jest maści ważne żeby łapał myszy on rzeczywiście łapie myszy, produkuje no więc ten model działa model wolno -rynkowy jest skuteczny i Chińczycy go zaadaptowali do swoich potrzeb i go realizują i obecnie stolica komunizmu światowego mieści się chyba w Waszyngtonie a wolnego rynku w Pekinie nieoczekiwana zamiana miejsc Prawda? No wszystko się poodwracało, wszystko stoi na głowie razem z 72 płciami, które nasi badacze odkryli w Europie, prawda? No i to, to, ta zamiana porządków y, chyba y, ma jakąś wewnętrzną logikę i rządzi się swoimi prawami historycznymi. Tak wygląda na to, że Chiny zmierzają po prostu po dominację. Jeżeli nie światową, to przynajmniej regionalną. I im się to chyba uda. No, na to wskazują poszlaki, ale jak będzie, to jeszcze nikt nie wie. W tej zabawie Rosja oczywiście jest w pewnej mierze sprzymierzeńcem taktycznym Chin. W starciu ze Stanami Zjednoczonymi jest sprzymierzeńcem strategicznym od dawna. Ale to nie znaczy, że jest kochankiem na dobre i na złe, bo Rosja ma w dużej mierze sprzeczne interesy w, na przestrzeni euroazjatyckiej z Chinami, bo boi się chińskiej dominacji gospodarczej i finansowej. Wobec tego Putin, przewidująco już od kilkunastu lat pracuje, od właściwie z samego początku swoich rządów nad uruchomieniem, nad pracami, uruchamiającymi nowy porządek monetarny po tych zawierowaniach spodziewanych w przyszłości, konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi chociażby. I tutaj tym na, największym czołowym mentorem jest Sergiej Głaziew. Jego warto czytać, co on tam publikuje. Oczywiście nie jest to wszystko, nie wyczerpuje cał całości, że tak powiem, y, nurtu myślowego y, panującego w Moskwie, bo tam trwają ciągle dyskusje. To nie jest tak, że jest jedno zdanie. Oni już powzięli wszystkie niezbędne decyzje. To jest w toku rozwoju. Ale to, co powiedział w tym tygodniu Putin, a dwa dni później odezwał się z Riadu jego przyjaciel dozgonny Xi Jinping, jest bardzo znaczące. Otóż Putin stwierdził, że jest niezbędna dla utrzymania stabilności światowej, bezpieczeństwa wielowoktorowego rozwoju, wszystkich równoprawnego rozwoju społeczeństw, gospodarek na różnych stopniach rozwoju, czyli tego świata wielobiegunowego, jak oni to nazywają. I przeciwstawienia się hegemonii upadającego systemu, nie wskazano tutaj, z powodów dyplomatycznych nazwy, ale chodzi o porządek dolarowy oczywiście, o dominację dolara, która stała się wręcz bandycka poprzez anulowanie porządku, że tak powiem, prawnego w obrocie międzynarodowym, czyli blokowanie środków i konfiskatę kilkuset miliardów rezerw banku centralnego Rosji, która cieszy się z racji prawa międzynarodowego immunitetem, po prostu. No ale to się stało. Zablokowano te środki, zamrożono. Nie można ich ukraść, bo prawo na to nie zezwala, ale są zamrożone, czyli nie można nimi dysponować. A do tej pory jeszcze nigdy w historii monetarnej świata takiego kroku nie poczyniono. Mimo wojen między różnymi imperiami nie było takiej możliwości, żeby ktoś komuś rezerwy bankowe mógł ukraść, to znaczy owszem, była wyprawa wojenna, i ktoś komuś tam y, ukradł ileś tam y, sztabek złota, czy tych złotych monet, tak? Ale w obrocie międzynarodowym nie było możliwości, aby zablokować transakcję tak, danego banku z innym podmiotem będącym za granicami. Czyli można było ukraść to, co było dostępne w zasięgu pożogi wojennej, ale nic poza tym, a teraz stało się coś niewyobrażalnego do tej pory, czyli zablokowano rezerwy w systemie międzybankowym, czyli zobowiązania stron trzecich, zupełnie nie biorących w tym udziału, tak zwanych niewinnych w cudzysłowie, osób prywatnych, które nie są nawet podejrzanymi w żadnej sprawie, po prostu, no bo są, to są ruchole, to im blokujemy. No być może to są zwolennicy i poplecznicy Putina, może jego wspólnicy w zbrodni. No ale to działanie jest stricte nielegalne z punktu widzenia prawa. Tak? To się tak, stało. No i istnieje dominująca, newralgiczna i, i bolesna potrzeba nie tylko ochrony swoich aktywów, ale uruchomienia jakiegoś systemu, yy, który uniemożliwiałby tego rodzaju ekscesy w przyszłości. I byłby sprawiedliwy w tym sensie, że no owszem, będzie jakaś egzekucja naszych wzajemnych należności, ale na gruncie poszanowania prawa międzynarodowego, że nie, nie przyjdzie jakiś bandyta i powie, ja jestem hegemonem i ci blokuję wszystko. Tak? No i tutaj Putin powiedział coś bardzo znaczącego, że taki system, jedyny, który jego, z jego punktu widzenia będzie działał, to jest system zbudowany na podobieństwo bitcoina, czyli na wielu równoległych, rozproszonych, konkurencyjnych, księgach głównych, czyli tak zwany Distributed Leisure Technology DLT, czyli podstawa dział technologiczna działania Bitcoina, ale też innych kryptowalut prywatnych. I tego nie da się zamknąć jedną decyzją. Będzie to działało przy zamknięciu wielu blokadzie, wielu tych węzłów komunikacyjnych i rozliczeniowych, czyli na wypadek, nie daj Boże, wojny także będzie działało i różni partnerzy, częściowo antagonistyczni, przyjaciele, wrogowie, wszyscy będą mogli na tym systemie operować, na zasadzie wzajemnej transparentności, bo te książki są otwarte. Wszystkie transakcje tam widać. Nie wiadomo, kto ich dokonuje, ale każdą z nich można zweryfikować, że została dokonana i na pewno te pieniądze przepłynęły i myśmy potwierdzili, że one dos doszły do celu. I to wystarcza do zapewnienia poufności i wiarygodności nawet między wrogami. No bo to, że sobie nawzajem nie ufamy i do siebie strzelamy, nie powoduje anulowania naszych transakcji i zobowiązań finansowych. To mówi Moskwa. I druga propozycja, czyli coś na zasadzie międzynarodowej waluty podobnej do bitcoina, cyfrowej oczywiście, ale z punktu widzenia Moskwy, jeżeli chodzi o ich dostawy rozliczenia działające w Moskwie na giełdzie otwartej w oparciu o złoto. Czyli to jest nowinka i to jest duża nowinka, dlatego że temat złota właśnie w tym kontekście pojawił się ostatnio bardzo mocno i podejrzenia analityków są takie, że ten standard złotowy, gdyby został wprowadzony, wywaliłby dolara dokumentnie. To znaczy stanowiłby alternatywny system do dolarowego w stu procentach. Dolar nie byłby potrzebny w transakcjach międzynarodowych między tymi partnerami. To oni w pełni by się rozliczali wiarygodnie między sobą w tej walucie. Mieliby rezerwy u siebie w postaci cyfrowej i także uwierzytelnionych partnerów przechowujących kruszec. Między nimi w Moskwie, ale ten kruszec można by między tymi sejfami przerzucać na zasadzie wiarygodnych partnerów, czyli tych banków, korespondentów, którzy to będą weryfikowali, sprawdzali. A my posługujemy się tymi kwitami elektronicznymi. Transferujemy własność tylu i tylu kwitów do innego banku poprzez nową walutę cyfrową. I już. I kto inny jest właścicielem tylu i tylu sztabek złota? Dziękujemy. Załatwione. Złota nikt nie rusza, ale już kto inny jest właścicielem? Odbywa się tak. to na giełdzie moskiewskiej, która została już uruchomiona, czyli ten handel kwitami złotymi i, i, i futuresami już się odbywa. Na początku to była, to jest w ograniczonym zakresie. To są te, te operacje na zakup węglowodorów rosyjskich, na eksport. Jak ktoś nie potrafi, nie jest w stanie zapłacić w walucie niedolarowej, tak. Płaci w tak zwanym rublu, tam międzybankowym, tak? To Rosja uruchomiła, to równoległy kanał. Ale ten rubel jest od razu, daje się transferować, przemieniać na tej właśnie giełdzie na kwity złote, czyli na depozyt złota, po prostu tam siedzący w tym sejfie, w tym banku pod ziemią. I można go sobie wywieźć gdzieś w niewiadomym kierunku, na, no, oczywiście z jakimś tam wynagrodzeniem, do innego sejfu gdzieś tam w Singapurze, tak? A można go tam trzymać. To jest moja własność potwierdzona tym kwitem y, widocznym w internecie, tak? I on jest niepodważalny. Każdy, kto się z tym kwitem pojawi, no to dziękuję, to jest jego właściciel. A kwit można sobie z dowolnego miejsca na ziemi przez internet sprawdzić. On jest widoczny. I ten kwit się zgadza z całą zawartością tego sejfu tak? i wszystkich jego kwitów, bo bilans cały czas jest widoczny w internecie. To nie jest tak, że my sprawdzamy zawartość sejfu, tak jak Fort Knox. Kilkadziesiąt lat domagają się weryfikacji ile tam ton złota, 7 tysięcy, czy może tam to złoto jest, czy to jest Wolfram, czy nie. Nie, to jest online dostępne non stop. Ile tego złota jest ton tam w tym sejfie, i Ile tych kwitów jest i tam są wpływy, wypływy, wszystkie widoczne na tym ledżerze internetowym. Każdy widzi, ile tego wpłynęło, wypłynęło, w każdej mikrosekundzie wiadomo. Tego się nie da. W związku z tym, że to wiele e, tych węzłów widzi równolegle i te transakcje zatwierdza, to nie da się tego oszukać. Bo to nie chodzi o to, że, że myśmy sfałszowali jedną transakcję. Bo jeżeli sfałszowaliśmy jedną, to wszystkie kolejne będą sfałszowane i zaraz się okaże, że tego brakuje, tak? Rozumiem, że ciągłość tej operacji dlatego jest wiarygodna, że ona jest non-stop weryfikowana przez wszystkich uczestników. Czy to jest Aha. taka idea powrotu do transparentnej gospodarki, przejrzystych yy, transakcji i uczciwych relacji między stronami, co już dawno chyba odeszło w cień. No powiem Ci, że z tego punktu widzenia, po absolutnie horrendalnym i niespodziewanym uderzeniu na Swift, które zatrząsło podstawami świata, mówię o poważnych ludziach, którzy zaczęli się zastanawiać gdzie mamy rezerwy i czy one są nadal bezpieczne. I to kilku gości dostało poważnych palpitacji serca, bo to wiesz, to nie chodzi o parę złotych, tylko chodzi o setki miliardów i o przeżycie takich państw, na przykład w Afryce, które mają gdzieś rezerwy i nie są pewne, czy będą mogły z nich skorzystać. Bo przypomnę, że w, w wyniku zamachu stanu kilku krajów przeżyło taki moment, kiedy się okazało, że władza się zmieniła i nie ma pieniędzy, bo miały rezerwy w Londynie na przykład. I nie może kupić ropy naftowej i pszenicy na wyżywienie ludności, która zaczyna strajkować i podpalać sklepy, bo rezerwy zostały zablokowane. No i co wtedy? I wtedy odzywa się telefon z ambasady i mówią, no słuchajcie, ale nam bardzo się podoba to wasze nowe przywództwo, tylko jest pewien problem. My go nie uznajemy i dopóki nie wróci poprzedni prezydent, to rezerwy będą zablokowane. I jeszcze trzeba przylatywać z brygadą tutaj kilkuset żołnierzy i Marines. bo sami ludzie wkurzeni na to, że sklepy są pozamykane, po prostu parlament spalą i to się dzieje. Także rozumiesz dynamikę wydarzeń demokracji bezpośredniej. No, zwykle w tego typu przekazach uczestniczą różne gladiole, różne kwiatki które w poufnych kanałach uprzedzają sytuację zanim do czegokolwiek dojdzie, bo koszty przewrotów są relatywnie wysokie. Wobec tego każde z mocarstw, które w danym regionie pociąga za sznurki woli mieć to zrobione taniej, chyba że większe koszty są wkalkulowane w jakiś jeszcze inny cel, który jak zwykle w takiej układance czemuś musi służyć. Jak zwykle wywiady Pieką kilka pieczeni na jednym ogniu, ale to już jest, że tak powiem, ich stała przypadłość, załatwianie wszystkiego naraz najlepiej nie swoimi rękami. No i tu mamy odpowiedź na ten tego wista, no bardzo powiedziałbym, rozświetlającego firmament, bo to jest absolutna odmiana wielu plotek i domysłów kłębiących się na forum międzynarodowym od kilku lat. Odpowiedział w tym samym tygodniu z niewielkim opóźnieniem i mam wrażenie z, po, po uzgodnieniu z Moskwą, Xi Jinping z miejsca nieprzypadkowego, z forum współpracy chińsko-arabskiej i nie tylko, bo z, z, muzułmańskie można powiedzieć, bo były tam uczestnikami także państwa afrykańskie, muzułmańskie, między innymi ze strefy Magrebu. Tu ukłon do pana Macrona, który też był aktywny w tym samym czasie. E, w, e, I co powiedział Xi Jinping? On oznajmił całemu światu, no, że zaprasza państwa arabskie, w szczególności Arabię Saudyjską po podpisaniu, to jest ważne, po podpisaniu licznych kontraktów na duże pieniądze technologicznych i zbrojeniowych, czyli chodzi o współpracę rakietową, wojskową, o budowę nowych fabryk w, na terenie Arabii Saudyjskiej i tak dalej. Chiny zawsze były zwolennikiem rozwoju gospodarczego, społecznego państw arabskich i dawały tego niezłomne dowody no, że proponuję, aby państwa arabskie na czele z Arabią Saudyjską zaczęły kupować swoją ropę, znaczy sprzedawać swoją ropę, dostarczać za juany, bo Renminbi, bo to jest oficjalna naroda tej waluty na rynku międzynarodowym, no przecież jest pełnoprawnym uczestnikiem obrotu międzynarodowego. Mamy otwartą nową giełdę tam z futuresami w Szanghaju, no tam nie dodał, ale przecież to wiemy od dwóch lat. Tam wprowadzono futuresy na przykład na złoto, czyli to wszystko można szybko przekonwertować na kwity, na złoto i je w sztabkach przewieźć gdzie indziej. To wszystko funkcjonuje jest wiarygodne. Więc jako największy klient, odbiorca ropy naftowej na planecie Ziemia, Chiny, chyba powinny zacząć kupować ropę z krajów arabskich, czyli z OPEC-u za jułany. No tak, więc to się dosyć rozwija. Poza tym Rosja bodajże paręnaście dni temu ukończyła wraz z Chinami budowę głównego rurociągu, przynajmniej jednej nitki dla ropy naftowej przez bezkresne obszary azjatyckie. Jakoś to tak zrobili, że dokończyli. Nie wiem, jakie tam są przepustowości, bo jeszcze się nie zagłębiałem w te parametry. Niemniej jednak już funkcjonuje ten rurociąg i tłoczy sobie ropę. Kolejnym tematem jest współpraca Indii w przetwórstwie rosyjskiej ropy, ponieważ o ile ropa uralska, ta gęsta, ciężka jest objęta embargiem, o tyle Wyroby z niej powstające, wytwarzane w innych krajach już nie, a w Indiach specjalizują się właśnie w przetwarzaniu to, tego na frakcje lżejsze. Jest jeszcze jeden kłopot, który wyniknął w tym samym momencie, mianowicie zamieszki powszechne, czyli taka mała kolorowa rewolucja w Wuanbator, czyli stolicy Mongolii bo przez Mongolię, jak pamiętamy, kilka miesięcy temu Xi Jinping z Putinem umówili się na budowę nowej, czyli nowym szlakiem, alternatywnym szlakiem biednącej nitki gazociągu wielkiego kontynentalnego, tak zwanej Siły Syberii. Tam jest przypustowość ponad bodajże 50 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli coś porównywalnego i większego potencjalnie dwukrotnie od Nord Stream. I budowę, czy prace wstępne już rozpoczęto. W tym tygodniu ukazały się, w ubiegłym tygodniu ukazały się kwity dokumentujące, że urzędnicy ministerialni w Uanbator, czyli stolicy Mongolii, dopuścili się korupcji w wielkiej skali i tam doszło do jakichś milionowych przekrętów w związku z tymi kontraktami. No bo Mongolia udzieliła promesy na budowę, czyli takiej warunkowej promesy warun na budowę tego rociągu, Przecież oczywiście Putin nie umówił się z si na budowę nowego rociągu przez tysiące kilometrów biegnącego po stepie bez uprzedniego umówienia się z władzami mongolskimi on miał to przyrzeczenie na piśmie, tak, to było przygotowane technicznie, ale realizowane przez jakąś tam spółkę, oczywiście nomenklaturową, która tam kilku oligarchów tam przytuliło w przygotowaniu tego dużego kontraktu jakieś potężne miliony i z tego wynikły niepokoje rozgrywające się wciąż w One Bator. No bo ludzie mają tam za złe i tam były jakieś duże zamieszki, podpalenia i tak dalej, czyli, że no i, i nie powiem, że będzie odbędzie się tam kolejny Majdan, ale sytuacja przypomina bliźniaczo w mniejszej skali to, co się kilka miesięcy temu działo w Kazachstanie. Z podobnych przez powodów. To jest próba właśnie e, przeszkodzenia tym kontaktom handlowym Rosja-Chiny, e, Zapewne ktoś w tym maczał palce, bo, bo sami Mongołowie nie wpadli na to, myślę, żeby robić tutaj pod górkę dwóm zdecydowanie większym krajom, żeby nie powiedzieć mocarstwom. Mnie się przypomina taka bajka bo może to wtrącić Kajko i Kokosz, gdzie głównym bohaterem po stronie przeciwnej był hegemon najgrubszy ze wszystkich wojów przeciwnych i najgłupszy jednocześnie, także coś w tym jest ponieważ Kajko i Kokosz powstał dosyć dawno jako kreskówka jakieś tam wzorce ktoś sobie wymyślił które mają pewne tutaj przesłanki geopolityczne i tu się okazuje że niby mniejsze, niby biedniejsze tutaj osoby czy, czy ludy mogą sobie poradzić poprzez różnego typu fortele. Tak jak w tej, w, tej, w tej bajce te fortele były niezwykle skuteczne i wielką machinę wojskową były w stanie powalić na łopatki. Także to taki, no, taka dygresja. Musisz pamiętać, że historycznie Mongolia była mocarstwem. Mongołowie to nie Rosjanie, nie Ruscy i nie, nie to Chińczycy. To właśnie y, to imperium Tamerlana y, mongolscy jeźdźcy na małych konikach dojechali pod Legnice i dalej i byli poważnym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa o tysiące kilometrów od swojej y, ojczyzny. Więc to jest naród niezwykle ambitny i bitny i to jest w ich genach, jak oni przetrwali na tych niegościnnych stepach, gdzie zima trwa pół roku i, i potrafili przetrwać na, ty, na tym rozległym terenie, a nawet wypuszczać się na takie wyprawy po złote runo o 10 tysięcy kilometrów i dalej na konikach i wracali z łupami tak? i z brankami i z całym haremem do siebie, no to wiesz, wypadałoby trochę się zastanowić, że to oni są prymitywni, są, są tacy nieokrzesani. To wszystko prawda, ale są skuteczni i mają siłę przetrwania i, i funkcjonują. Jeżeli nad ich głowami robi się duże interesy dzisiaj Chin z Rosją, którzy no, są jakimiś tam azjatyckimi konkurentami, no, ale nigdy nie byli pełnymi przyjaciółmi, tak? No to rozumiesz, że ja, jak się wczuwam w rolę takiego mongoła o skośnych oczach, jak mi to mówią tutaj, że to słuchaj, to twoje sąsiadzi się tutaj na, naradzili, że będą miliardy metrów sześciennych gazu pompować po twojej łące, a ty gówno z tego będziesz miał, no to ja wychodzę na ulicę i podpalam parlament. No, rozumiesz? Po prostu. No co to znaczy, że co, że mój prezydent się tak, za przeproszeniem, mówił, że, że bierze miliony tutaj od, od, od, od Putina? I co? I tu przez nasze terytorium będą to tłoczyli, a my z tego nic nie mamy? A benzyna podra... a benzyna podroszała na stację o 50%? No nie, to, jest... to idziemy na wojnę. No to, Tak to się odbyło. Ktoś to zorganizował i relacjonuje ci te nastroje społeczne, które to prowokowały. Jak oni reagują. No, ja się z nich nie naśmiewam, nie pokpiwam, nie czuję się lepszy. No to jest ich kultura wielu set lat. Rozumiesz? Oni są dumni z tego i naprawdę mają wolę i siłę przetrwania. To nie są głupi ludzie. <grym> Dobra. Powolutku czas nam tutaj umyka, godzina 20 według licznika, a ja tu jeszcze mam kilka drobiazgów z Bliskiego Wschodu. Nadawaj, no bo tam się. Tam gorąco. Ja tu takich kilka wybrałem migawek. Mianowicie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? W Stanach Zjednoczonych... Urzędnicy Bidena rozmawiają, jak poradzić sobie z nadchodzącym izraelskim rządem, ponieważ budzi to ich trwogę. Wielu z demokratycznych i lewicowych kongresmenów powiedziało, że absolutnie nie będą gadać ze wszystkimi z Izraela, a z niektórymi to już w ogóle w szczególności, nawet im ręki nie będą chcieli podać. Może z rządem jako całość to jeszcze, ale z niektórymi to nie. Także jest konsternacja w Białym Domu, ponieważ wiele z, tutaj z wypowiedzi ideowych urzędników pretendujących do, do ministrów w rządzie izraelskim jest absolutnie niemile widzianych. Co więcej, diaspora amerykańska, co już kiedyś wspomniałem, w ogóle nie może się w tym temacie dogadać i organizują mnóstwo różnych wystąpień, że należy z tym jakoś walczyć, to przyblokować, bo to Izrael, jaki znamy, już odchodzi w niepamięć. I Jest to wielkie zagrożenie w ogóle na, na arenie międzynarodowej. Przykładowo taki przyszły minister mieszkalnictwa, on się nazywa Itzhak Goldknopf. Na zarzuty, że mieszkalnictwo jest w kryzysie, że nie ma mieszkań w wystarczającej ilości. On oczywiście ma prezencję bardzo tradycjonalną, jeżeli chodzi o zarówno nakrycie głowy, jak i całą fryzurę od czoła aż po brodę. Więc on stwierdził, rozglądając się dookoła, że widzi, że wszystkie tereny wokół są zabudowane, więc o kryzysie nie może być mowy. No przecież domy stoją, tak? Domy stoją, dlatego on nie przyjmuje do wiadomości, że istnieje jakikolwiek kryzys mieszkaniowy, w szczególności dla e, młodych ludzi, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie. No, nie e... mieszkają w namiotach, no. Tak, tak. Także to ta są bardzo, bardzo ciekawe zjawiska. Notabene rząd nie powstał, ponieważ Bibi się spóźnił na pierwszy termin. Dostał przedłużenie 14-dniowe, które formalnie wygasło wczoraj. Natomiast jest konsternacja kolejna, bo nie wiadomo co z tym zrobić. Rząd nie powstał i nie wiadomo kiedy powstanie, ponieważ w koalicji się tam pożarli na temat obietnic. Coś zostało mocno naobiecywane, co nie jest możliwe do spełnienia. Żeby spełnić znowu te obietnice wewnętrznie wobec tych frakcji, Należy zmienić prawodawstwo chociażby w zakresie uprawnień Sądu Najwyższego i kompetencji Knesetu, żeby można było uwalać, krótko mówiąc, wszystkie niewygodne postanowienia Sądu Najwyższego i to w tym tygodniu ma się właśnie odbywać uchwalanie tego prawa. Na co przyszła opozycja tego przyszłego rządu? Stwierdziła, że uporczywie będzie pracować, żeby możliwie wszystkie kłody, jakie tylko znajdą, rzucić im pod nogi, żeby tego rządu nie było. Więc to jest aktualny stan tworzenia rządu. Ciekawa sprawa. Z tego wynika, że demokracja jest bardzo ładna, ale u jej założycieli to chyba nie funguje. Coś tam nie funguje, dlatego, że wszyscy ciągną w swoją stronę. kałderka okazało się, że jednak jest za krótka, jak na apetyty. No i jest to, ja bym powiedział, bardzo zabawne, ponieważ oni to robią z takim z jednej strony blisko wschodnim wdziękiem i zacietrzewieniem. Ja bym powiedział, czy to jest dźwięk wdzięku, czy to może wdzięk dźwięku. Ale za... pamiętasz, że to jest jedyna demokracja w regionie. Tak, to prawda. Co więcej, dotychczasowi notable widać, że z trwogą spoglądają na rozwój wydarzeń. Środowisko międzynarodowe o żydowskim pochodzeniu. Również, że ten Izrael będzie bardziej ortodoksyjny i ekstremistyczny niż się komukolwiek wydaje. Jeżeli chodzi o kandydatów, którzy tam są wymieniani na przyszłych ministrów, to w takich analitycznych artykułach w Times of Israel, to są nazywani podżegaczami motłochu, -mot <śla> Kim jeszcze, piromanami e, społecznych zamieszek i tego typu e, e, osobistościami. Mianowicie na, największy taki podżegarz właśnie ma zostać ministrem spraw wewnętrznych. E, jeszcze ze zwiększonymi kompetencjami z nadzorem e, nad policją, która byłaby częściowo autonomiczna od rządu. Dodatkowo jeszcze ma dostać straż graniczną z zachodniego brzegu Jordanu, możliwość nadzoru nad wzgórzem świątynnym, wywalaniem Arabów z tamtego miejsca i ewentualnie aneksją biblijnych terenów z okolicy. Także jest doprawdy ciekawy. No ale sąsiedzi z okolicy, w szczególności Arabowie z Riadu się za bardzo tym nie przejmują. I, i, i żyją z nimi w, w najlepszej komitywie, bo wiedzą, że tam jest trochę grosza, no to, to da się jakoś tam zainwestować, ale generalnie to spo, spozierają aktywnie na wschód, w szczególności w kierunku Chin. I to jest chyba kierunek, który zostanie zachowany, bo w Jerozolimie nadal będą się tam naparzać, ale przecież wiadomo, że Xi Jinping przywitany na czerwonym dywanie z wielkimi honorami cesarskimi bardzo twardo i zdecydowanie potwierdził również spotkaniem oficjalnym z prezydentem czy jak tam się nazywa ten szef autonomii palestyńskiej Abbas, że Abbas, tak, tak. Pekin niezłomnie popiera rozwiązanie tzw. dwóch państw ze stolicą Palestyny w Jerozolimie. Ze stolicą państwa palestyńskiego w Jerozolimie. I to jest nowinka dosyć duża, ponieważ to jest rozwiązanie potępiane przez pretendentów do nowego rządu, którzy widzą Arabów jako obywateli drugiej kategorii. No ale widzisz, świat arabski, w szczególności Arabia Saudyjska, która nawiązała ostatnio wraz z Turcją nieoczekiwanie serdeczne ożywiła, odnowiła, odświeżyła i nawiązała serdeczne stosunki z Tel Awiwem. No ten świat arabski w odróżnieniu od Turków mówi całkiem otwartym tekstem, że stolica państwa niezależnego, arabskiego, palestyńskiego, ma się mieścić tradycyjnie w Jerozolem. Koniec dyskusji. Innego rozwiązania nie przyjmujemy i to popierają Chińczycy, którzy są naszym największym klientem, a wy sobie robicie dalej, co chcecie. Także sygnał jest nowatorski w tym momencie, bo Chiny do tej pory nie angażowały się w te rozgrywki, aż tu nagle wobec scalania bloku BRICS wyraziły swoją opinię w sposób bardzo mocny, a spotkanie oficjalne z Abbasem no to jest już kropka nad i w wyrażeniu swojego poparcia dla autonomii palestyńskiej. Tak, to jest rozstrzygające w sensie kulturowym, ale to nikt nie zwrócił uwagi w Europie w ogóle. A jest to, oprócz tych sygnałów co do projektowanej, możliwej postaci przyszłej waluty w Azji, ja nie mówię rezerwowej świata, bo to nadal będzie przez kilka lat nierozstrzygnięte, ale mówię o tej operacyjnej walucie, bloku azjatyckiego kon konkurencyjnego wo wobec bloku zachodniego, tak? czyli opartego na dolarze. No to kwestia Izraela, czy tej konfrontacji z Iranem e i co się będzie działo na Bliskim Wschodzie, no jest kwestią taką osiową, sporną. I tutaj te wszystkie lokalne konflikty poszczególnych zainteresowanych wokół tego się obracają, między nimi rola Turcji, rola Rosji, co zrobi Egipt, jak będzie, jaka będzie wyglądała postawa Arabów, jak będzie wyglądała konfrontacja między szyitami, a sunnitami i tak dalej. Te wszystkie historyczne zaszłości znalazły nagle rozwiązanie we, w tym wspólnym bloku BRICS, gdzie głównodowodzący dyrygent Chiny powiedziały Rozstrzygamy tak, Szyici z sunitami nigdy nie będą się kolegowali, rozumiemy, w łonie islamu istnieje rozłam, ale co do jednego się zgadzają, no że Palestyńczycy mają swoją stolicę w Izraelu, gdzie? No w Jerozolimie. Powstanie państwo Izrael w, w, w twardych granicach i powstanie państwo Palestyna w twardych granicach państwo palestyńskie, będzie arabskie, będzie muzułmańskie i będzie miało stolicę w Jerozolim. I to jest rozstrzygnięte wbrew tym podchodom Trumpa, że my przenosimy ambasadę do Jerozolimy, do czego dążyło lobby żydowskie od iluś tam dziesięcioleci. Nie. My się na to nie zgadzamy. Półtora miliarda Chińczyków się na to nie zgadza i 800 milionów muzułmanów też się na to nie zgadza. Mimo istniejących między nimi różnic, bo wszyscy Iran, Turcja, Egipt i cała reszta włącza się do bloku BRICS pod przewodnictwem Chin. Zgadza się? Wydaje mi się, że to będzie punkt zwrotny w wydarzeniach na Bliskim Wschodzie, z tego względu, że taki poplecznik jak Chiny no, nie znosi sprzeciwu ten raz i ma ogromne wpływy w regionie. No, Chiny nie chcą tu grać roli tego arbitra. E, chyba się został do tego zmuszony, bo on ma problem z islamem w tej swojej prowincji Sinkiangu, których tam musi, rozumiesz, z punktu, z punktu widzenia partyzantki, która tam działa, on musi ich e, trzymać pod butem. Tak samo jak Erdogan trzyma pod butem e, d, d, diasporę, czy liczną mniejszość narodową Kurdów. On ich po prostu morduje. I to samo robią Chińczycy. Powiedzmy sobie prawdę. Większość chińska, te, te, te, te, te, te, bo tam jest kilka tych odłamów chińskich, ale ja mówię o tej dominującej większości, tę mniejszość muzułmańską po prostu eksterminuje. Taka jest prawda. Podobnie jak robią to Turcy z Kurdami i to, no to jest niehumanitarne to jest, to, to jest zbrodnia to jest yy, przeciwko ludzkości tak no ale mimo wszystko ma miejsce i, i duże państwa, które mają coś do powiedzenia się na to zgadzają, przymykają na to oko w tej dziwnej konstelacji no są zbrodnie mniejsze i większe no i wybór mniejszego zła tych wszystkich Skłóconych wewnętrznie krajów polega na tym, że wybieramy zyski doraźne i długoterminowe, no w tym bloku pan-azjatyckim, BRICS, no i zgadzamy się na te mniejsze zbrodnie, no, okej, okay. no ale to są mniejsze zbrodnie, tak? No i to tak będzie wyglądało. Także ich siła chyba przeważy, takie mam wrażenie, bo ten blok ma wspólny interes wymiany handlowej, dominujące. No i lepiej, lepiej jest handlować, niż do siebie strzelać. No zdecydowanie. Przypomniałbym tu jeszcze kontakty handlowe między Chinami a Izelem, który wpuścił do siebie chociażby w strefy portowe Chińczyków, a także korzysta z, ze środków na inwestycje i z bezpośrednio inwestycji chińskich na swoim terenie. Dlatego... Widać, że oni sobie, Chińczycy, umocowali przyczółki tak, ażeby mieć gospodarczy wpływ na, na Izrael. Jest jeszcze jedna ciekawostka, która się z Iranem wiąże, ponieważ w ostatnich dniach po wielotygodniowych protestach związanych z, tym, z zabójstwem dziennikarki, Wypowiedziała się siostra y, szefa rządu, czyli jego, y, potępiając swojego brata za dyktatorstwo, za y, postawę, która gnębi naród. Y, no i to jest zupełna nowinka, że kobieta w państwie właśnie y, takim jak Iran zabrała głos na arenie politycznej wypowiadając się tak wyraźnie przeciw, i to przeciw zarówno prezydentowi, jak i bratu w jednej osobie. Co tak. więcej, jeszcze dorzucił jeszcze jednego tutaj notabla, poprzedniego prezydenta Iranu. Hatami. Tak, Hatami, który również wyraził poparcie i co ciekawe, znowu mnie to rozbawiło, Protesty kobiet, jako określił jako piękne. Kobieta, życie, wolność, wspaniała sprawa, mówi prezydent. No niby on tam był łagodny, ale jakby nie było znowu z państwa dyktatorskiego. Ciekawe tutaj właśnie zmiany nastąpiły. No Hatami jest bardzo bliski temu nurtowi kultury europejskiej, bo on jest głęboko zakorzeniony, tutaj wykształcony w Europie. I ewidentnie widać na jego przykładzie taką konwergencję kulturową. Świat tych duchownych szyickich po prostu musi odbyć no, bolesną drogę ku nowoczesności, bo społeczeństwo zwyczajnie ich już nie trawi. Owszem, oni się bronią przed tą kulturową rewolucją i tymi kolorowymi zamachami na swoje sposoby, no ale ale Iran musi się unowocześnić w sensie kulturowym, po prostu musi sprostać wymogom epoki i to się o dziwo dzieje, bo imamowie tamtejsi no nie są tacy głupi i, i zluzowali te wszystkie restrykcje no nie mówię wszystkie, no ale przynajmniej ta zapowiedź likwidacji Policji Obyczajowej, no faktycznie się realizuje. Czyli, że te największe ekscesy yy, yy, denerwujące normalnych ludzi, tak, że kogoś tam policja zamknęła i ten ktoś umarł w, w, w więzieniu, no już nie będą miały miejsca. Także, no to jest pewien no, pozytywny pozytywny znak. Iran nie jest tak zacofany, jak to malują. Społeczeństwo irańskie jest rozwinięte technicznie i informacyjnie. No i swoimi organicznymi siłami jakoś tam chyba będą dążyli do swojego porządku. A przypomnę, że pół wieku temu mieli normalną demokrację, która została siłą zmieciona. Ja mam takie podejrzenie tutaj, jeżeli chodzi o te ostatnie zmiany. To jest oczywiście tylko takie przeczucie, taka nitka pewnego rodzaju nadziei, że, że do tej wojny może nie dojść między Iranem a Izraelem ze względu na zmiany, które toczą się pod dywanem. Mianowicie Chiny i Stany Zjednoczone, które zmierzają do bezpośredniej konfrontacji w, w przeciągu kilku miesięcy czy kilku lat, są bardziej zainteresowane przygotowywaniem się do tej no, rozprawy, że tak powiem, bo to nawet w tych kategoriach można powiedzieć, niż do rozpraszania się na Bliskim Wschodzie, gdzie może z tego sporo kłopotu być, bo te nabrzmiałe konflikty wielowiekowe są dosyć mocne, wyraźne i one zawsze z dużą siłą gorzeją. W związku z powyższym może być aż tak duży nacisk zarówno ze Stanów Zjednoczonych jak i Chin, że Iran odstąpi od tego i złagodzi swoją postawę tutaj zmierzania do mocarstwa brzegowo-atomowego, tak to się nazywa tutaj w języku izraelskim, czyli że ten potencjał tworzenia właśnie broni, broni atomowej że przestanie być istotne i zaprzestanie na elektrowniach atomowych czy czymś takim po to, żeby jednak nie wylecieć z BRICS-ów, bo to także jest bardzo ważne, egzystencjalny cel Iranu, a Izrael z drugiej strony też będzie naciśnięty w taki czy inny sposób, ażeby powstrzymać się przed tą ekspansją w stronę właśnie Iranu. I każdy, że z czegoś tam odpuści. Na rzecz jednak handlu i współpracy. To taka jest nieśmiała dywagacja. Kto wie? No istnieją takie przesłanki, że normalne społeczeństwo zwyczajnych ludzi po prostu wyeliminuje ekstremistów, no bo, bo widzą, że ta władza tych fundamentalistów, ajatollahów, ich nie reprezentuje, no, nie realizuje ich celów organicznych. No. Tego, do czego oni dążą, bo, bo oni się z tym nie identyfikują. I gros społeczeństwa irańskiego obecnie z władzą ajatolachów ewidentnie się nie identyfikuje. I dowodem na to jest ta pospieszna reiterada z Policji Obyczajowej. No to jest dowód na to. Po prostu te protesty, one były masowe, w dużej części były wspierane, nie mówię, że inspirowane, ale były aktywnie wspierane przez ośrodki tak zwanej demokracji zachodniej, czyli te wszystkie endowment for democracy i tak dalej, które były widziane chociażby w Serbii i ostatnio na Ukrainie, tak? To te protesty doprowadziły do szybkich zmian i decyzji na szczeblu centralnym, żeby te policje rozwiązać. bo po prostu nie pasuje do dzisiejszych czasów. Czyli dyktatura tych duchownych ajatollachów się cofa i to jest moim zdaniem bardzo dobry znak, dobry prognostyk. I równie dobrym prognostykiem jest to, że rządy tych zatwardziałych kapeluszników w Tel Awiwie nie mogą dojść do skutku. Po prostu twardogłowi ze swoimi ekstremistycznymi programami spotykają się o własne nogi, bo, bo to się nie spina, ta cała narracja. Ludzie tego nie łykają, nie chcą mieć z tym nic wspólnego i najchętniej by ich zamknęli, w, jak to mówią w Warszawie, w tworkach. No widać, że ten sprzeciw społeczny jest tam bardzo wielki, zarówno wewnątrz, jak i e, z diaspory, amerykańskiej szczególnie. E, no i sam rząd amerykański ma z nimi problem. Jak z nimi gadać i o czym... Jeżeli podejście jest tam no, fanatyczno-ortodoksyjne i cała młoda część społeczeństwa widzi to jako poważne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla swoich dzieci. Z tego względu, że właśnie ci ortodoksi mówią, że nie zamierzają tworzyć państwa wyznaniowego, Tyle, że Tora miałaby być takim właśnie wzorem prawniczym dla młodych, ale oni nie powinni się z tego powodu martwić, bo tam żadnych wielkich ciężarów nie ma. Wystarczy, że tylko porzucą swoje, że tak powiem, nieprawomyślne zwyczaje i nawyki i wrócą do na łono Abrahama, że tak powiem, czy jeszcze do, innego proroka. Do zdrowych korzeni jest przez pięciu tysięcy lat i wtedy wszystko tak, będzie... Tak, i, i troszkę swój styl życia skorygują, pozbędą się jakichś nawyków niemile widzianych przez starszyznę <śmiech> i zasadniczo wszystkich. No i o, poza tym jest git. Wtedy będzie dobrze, no. No życzę im dużo szczęścia, no i tyle jakby wchodzimy powolutku w strefę pożegnań, bo wiadomo, że nie pożegnamy się tutaj jednym zdaniem bo już godzina 45 minut blisko przed nami nasłuchamy no, tak, że... twoich życzeń czego byś mi życzył na święta? ach, czego ja bym ci życzył <głosy> żebyś nie musiał tyle czytać przez trzy tygodnie <głosy> żebyś przyoszczędził sobie oczy trochę, odpoczął Żebyś się nie musiał angażować, bo y, po prostu zawsze jesteś tutaj na miejscu ze wszystkimi wiadomościami, które y, stali słuchacze y, tutaj i abonenci co tydzień dostają niezawodnie przez wiele, wiele lat. Włącznie z Czyli... częścią pisaną. Co, co ich mocno wkurza momentami, tak? Tak, no to, ale myślę, że okresy tego największego podekscytowania i przerażenia mamy na razie za sobą. Po pierwsze, przyzwyczailiśmy się do tego. Po drugie, z naszych już długotrwałych przemyśleń wynika, że ruszenie z posad bryły, świata nie należy do łatwych procesów ani takich rzeczy, które można z dnia na dzień zrobić, czy nawet z tygodnia na tydzień. Te sprawy, które tutaj zapowiadamy w taki czy inny sposób, one rzeczywiście następują, ale widać, że opóźnienie jest jednak istotne. Nie są to ostatnie możliwe terminy, ale na pewno nie te pierwsze. Dlatego ja tu mam nadzieję, że najbliższe jeszcze dwa, trzy tygodnie to będą zupełnie spokojne. Będziemy mogli z rodziną i z bliskimi spędzić spokojne święta. Dlatego też nie wywlekaliśmy tutaj żadnych strasznych rzeczy, tylko odrobinę historii, e, troszkę takich, e, że tak powiem, e, kwiatków wywiadowczych. No i idziemy na zakupy. No bo wiesz, no tam choinka, te rzeczy, no. Ja muszę kupić kapustę na pierogi, takie, no, tam, różne grzyby, o. Także, no. Kiedyś, kiedyś te rzeczy na święta gromadziło się praktycznie od lata, bo ja pamiętam w domu mojej babci, że już wczesną jesienią i latem były odkładane porcje, które będą, to będzie na święta, tutaj odrębnie do torebeczki, odsypiemy orzechów i tak dalej, mhm. maku. Wszystkie te sprawy były bardzo starannie zaplanowane. Wczesną jesienią też zaczynało się robić ozdoby choinkowe, bo kiedyś tego w sklepach nie było, czy to z papierów kolorowych, czy z jakichś bibułek, jeżeli ktoś pracował w fabryce cukierków, to doprawdy były surowce jak złoto lub srebro, bo i takie kolory były w tych folijkach wszystkich, to, to zwykle zakłady papiernicze miały takie taśmy i te z tych odpadów robiło się ozdoby właśnie, czy zawijało jakieś cukierki, sopelki, czy, czy tam inne rzeczy. Były jeszcze takie zwyczaje, żeby wieszać owoce na, na choince. Także dużo tego, może wszystkiego, co wiem i pamiętam, nie będę opowiadał. Niemniej jednak to były miłe, spokojne czasy, natomiast y, teraz ten grudzień y, praktycznie zaskoczył mnie zupełnie. Y, prawie tak jak śnieg drogowców, y, ponieważ ledwo skończyła się jesień, przyszła nagła zima i y, y już mamy połowę grudnia na karku. Kiedy myślałem, że coś sobie odpocznę po, po sezonie ogrodowo-remontowym, <śla> to się okazuje, że nie że do świąt jest bardzo blisko i tak się nawet zastanawiałem, czy przypadkiem nie zacząć już szykować do kolejnych świąt. To ja bym na Twoim miejscu już się rozglądał za prezentami na Wielkanoc, bo to tak to, to, to, to, to zaczyna się kręcić. No w sposób przyspieszony ja nie mówię, że Wielkanoc będzie pojutrze, ale chodzi o to, żeby mentalnie się przygotować tak powiem, poczynić pierwsze kroki rozpoznawcze w tę stronę no bo może się okazać, że obudzisz się tuż przed Wielkanocą, a tu czegoś będzie brakowało rozumiesz? no tak, tak to tak, tak zaczyna mi wyglądać, bo podobnie było święto tak zwanych zmarłych, tak? 1 listopada, znaczy wszystkich ja, świętych. Ja to już, już wiedziałem, że no to zaraz będą te, te Black Friday i tak dalej i ledwie tylko to trzasnęło i już przyszła mi faktura, słuchaj, telefoniczna za grudzień, bo wyprzedzająco dwa tygodnie wcześniej, bo potem to w święta i tak dalej, to z wyprzedzeniem wysłali. No to jest 12 grudnia, a ja już mam w kieszeni fakturę, która zazwyczaj przychodzi 20, rozumiesz? Czyli tak od 1 listopada mrugnąłem okiem, jesień się skończyła, już jestem na wartach, <głosy> w kopnym śniegu. No nie wiem, czy również Państwo, jako nasi słuchacze doświadczacie tego, tego samego, że upływ czasu po prostu zwariował. Nie ma spokojnej chwili. Dlatego też bym sobie życzył i Państwu, i, i Tobie Zoro, żebyśmy mogli doczekać do tych świąt nie w takim błyskawicznym tempie lecz z jakąś odrobiną refleksji żeby przygotować tylko tyle ile jest rzeczywiście potrzeba a głównym tematem niech jednak będą spotkania z ludźmi jak ktoś chce, lubi, potrzebuje to niech się też spotka z absolutem oczywiście mentalnie, nie fizycznie bo, bo święta to jednak u nas jest Boże Narodzenie, jakby nie było, a nie jakieś coś innego, co ostatnio przychodzi święto jakiegoś tam Krasnala Czerwonego czy nam innych stworów z Hollywoodu, co mnie osobiście bardzo denerwuje, bo przykładowo święty Mikołaj był biskupem, a nie jakimś skrzatem z lasu w Czerwonych Gaciach. No, no, i, no i może to tak. Mówiłem ci ostatnio o nowej świeckiej tradycji, że choinki po Black Friday pojawiły się na nowych osiedlach pod Warszawą. To sam zaobserwowałem ku własnemu e, e, oburzeniu, bo ja owszem, za, już widzę to od wielu lat, że od kilkunastu co najmniej, że na witrynach sklepowych dokładnie, no tak jak na, na kukułkę, no przychodzi ten moment, Black Friday, pyk, i są choinki. Wczoraj były te, te, te zniszcze nagrobkowe i one tego dnia, słuchaj, są wysuwane tutaj na wyprzedaż, kapujesz, zniżka 20%, specjalna okazja, tu jak kupisz dwa, to dostaniesz 30% rabatu. Rozumiesz? I, zaczyna, I choinki są wystawione. O, już są świecidełka i tego, i, i Boże Narodzenie, i Mikołaj śpiewa, ho, ho, ho, i tak dalej. Rozumiem, w supermarkecie. Ale Teraz na tych nowych osiedlach widzę, że w sobotę, w szabas, po, po Black Friday rozpalają się choinki obwieszone bombkami w tych mieszkankach na górze na kredyt. No. I powiem Ci, że mnie szlak, trafił szlak, no, po prostu no, uderzyło mnie w serce i dostałem zadyszki, bo to nie jest jedno mieszkanie, no ale ileś tam pięter w tym bloku, no w tym się świeci, w tym choinka, tam choinka, kurde. Kogo oni tam hodują w tych mieszkaniach, rozumiesz? Mhm. No, znaczy, nie... Można być troszkę do przodu, ale nie aż tak. No, no ale jest, jest, tutaj bardzo dobra i to pochwalam, to nie jest, broń Boże, żadna reklama. Nikt mnie o to nie prosił, nie zachęcał i za to nie płaci. W jednej rozgłośni ogólnopolskiej, to się nazywa RMF Classic. Po roku prób, bo to w zeszłym roku próbowali, teraz już jako sprawdzone jest odtrutka. Od tego momentu rozpoczyna się okrągłą dobę śpiewanie piosenek tych wszystkich przebojów bożonarodzeniowych. Od Black Friday grają Mikołaja i te wszystkie kolendy i ten Black White Christmas i wszystko idzie non-stop w kółko. To mnie denerwuje, irytuje, ja to przełączam, nie chcę tego słuchać. Ale z jakiś czas sobie włączam i sobie myślę, no tak, ale w końcu zbliżają się święta, można posłuchać, tak? <śmum> no i się w ten sposób odstresowuje, dobrze, wy tam sobie strzelajcie, no, pies wam mordelizał, a my tu się przygotowujemy do świąt. To jeszcze mi się taka sytuacja przypomniała z dzieciństwa, o tym wcześniejszym ubieraniu choinki. Mianowicie u babci było też w ten sposób, że choinkę można było ubrać wcześniej, ale ten pokój był zamknięty na klucz tam nie wolno było wchodzić. No widzisz, tak. No, no właśnie, to nie był living room i to nie był ten pokój z telewizorem, a niestety tak to teraz jest. No, Jest Black Friday i wtedy zaczyna się sezon Bożego Narodzenia. Trochę mnie to irytuje, no powiem. No bo gelikatnie. efekt jest taki, że po tym miesiącu wysłuchiwania tych wszystkich y, hitów, y, y, oglądania choinek, światełek i tych Właśnie ho, ho, ho, ho. We wszystkich sklepach. Człowiek jest już tak znudzony, że jak święta przyjdą, to nie o to chyba chodzi. Dlatego myślę, że częściowo się trzeba od tego wyizolować. No, czyli taki z tego wniosek, że pielęgnuj wspomnienia dzieciństwa u swojego potomstwa, żeby to przetrwało. No bo inaczej straci swój smak, zapach i wdzięk. I warto rzeczywiście te tradycje pielęgnować. Może niekoniecznie wszystkie, bo jest ich bardzo wiele i one są oczywiście bardzo pracochłonne, kosztowne i czasochłonne, ale te wybrane, które rodzina najmilej wspomina, warto zawsze każdego roku kultywować i po prostu cieszyć się wspólnie tymi, tymi chwilami. No bo przecież nie chodzi o to, że zorganizujemy centralne święto i ono jest jedynie obowiązujące, tylko chodzi o to, żeby zrobić jakieś tam święto, które, które nas podbuduje tak, które jest z nami od tysiąca lat. Lepiej lub gorzej, ale jednak nasze własne tradycyjne yy przez każdego, mam nadzieję, szanowane, rozsądnego człowieka, ponieważ y, tradycja jest takim zwornikiem, który daje kontynuację pokoleniową, kontynuację rodzinną y, i dzięki temu pamiętamy, skąd żeśmy wyszli i dokąd zmierzamy. No tak zabrzmiało jak stare gredy, ale ja, powiem Ci to, ja i, szczerze Ci przyznam, to ja nie jestem taki tradycjonalista, generalnie to jestem rozrywkowy. To, ale, to jest tradycja, muszę ale, powiedzieć, też to. ale właśnie <laughs> dzięki temu dostrzegam tę te, y, wartość tego, że o, rozrywka to jest bardzo dobra sprawa, ale y, są rzeczy ważniejsze po prostu, czyli prze, przetrwanie generalnie jest istotniejsze od chwilowej zabawy. I, I no, ono jest podstawowe. Zawsze było. Przetrwanie. A co ci to gwarantuje, to przetrwanie? No, kultywacja tych tradycji, które cię yy, przyniosły na ten świat. <grystanie> to, to jest ten instynkt samozachowawczy. Jeżeli nie będziesz tego pielęgnował, to sam siebie uśmiercisz. Po prostu. No tak, te rośliny, rośliny, które nie mają korzeni, po prostu usychają no, są porwane przez wiatr. Czyli można się tak rozrywkowo zabawiać na, w różnych sprawach i eksperymentować i jeździć tam po bandzie w róż, na, na różne strony, no ale dochodzimy do istoty i ona pozostaje niezmienna. I to... Rozrywkowi goście ci mówią takie teksty i zaczyna się zastanawiać, czy facetom już tak bardzo odbiło. No, to, to jest bardzo ciekawa obserwacja. Nie wiem. No tak sam siebie diagnozuję i no, nie wiem. W tej potrzebie spokoju i stabilizacji jednak jest coś większego, bo to jest po prostu naładowania akumulatorów, e, zwiększenie tej psychicznej siły, e, poczucia bezpieczeństwa, także oparcia w, w najbliższych, tak żeby m, to życie było bardziej znośne i żebyśmy po prostu wspólnie pchali ten wózek, bo e, niebawem może być z górki i pojedzie ostro. No końca świata nie będzie. Ja tutaj go odwołuję. Na razie nie nastąpi. No ale sam rozumiesz, że przeszkód na drodze będziemy mieli w przyszłym roku więcej. Tak, będzie to zapewne rok ciekawy, szczególnie ze względów ekonomicznych. Natomiast szereg się pojawiło przesłanek, że te kwestie wojskowe zaczynają być. Z jednej strony presja na nie jest, ale z drugiej strony pojawiła się reakcja przeciwna, która jest pewną nadzieją. Że jednak to się jakoś tam rozłoży, albo interesy konstruktywne przeważą nad destrukcyjnymi. A na razie jesteśmy przed świętami ile? No dosłownie dwa tygodnie. Tak, dzisiaj mamy 12, to, to mamy do 24, no już niewiele. Dziewięć <gryw> dni roboczych. <gryw> to jest całkiem niewiele. 9 dni roboczych, czyli praktycznie w tym tygodniu pasowałoby pokończyć przygotowanie, żeby sobie już w przyszłym tygodniu troszkę odpocząć, ale mając te lockdownowe zwyczaje zakupów wcześniejszych, to powiem Państwu, że oprócz yy, chyba chleba tylko i, i czego jeszcze, i karpia, to można yy, wszystko kupić wcześniej. No, i jeszcze może warzywa, warzywa, ale to warzywa doprawdy to, to jest chwila roboty a inne rzeczy zwykle można zgromadzić co sobie zawsze obiecuję co roku, że nie będę chodził w ostatnich dwóch, trzech dniach po żadne zakupy, ale zawsze czegoś tam braknie, a to śmietany a to jakiś drożdży, nie wiem czegokolwiek no ktoś musi to robić, no ktoś musi to robić tak, więc lepiej sobie, Ha, jeszcze bym polecił piernika, piernik można upiec miesiąc przed czasem i chodź do szafy te, te, te turyjskie pierniki od ojca do dyrektora, to chyba trzymają się nawet trzy miesiące. To na pewno więcej, bo y, kiedyś wyciągnąłem takiego piernika po roku. Się, <śmiech> znaczy, <śmiech> I był dobry, trzeba go było lekko w piekarniku odświeżyć po prostu, żeby zmiękł. No, także... Mm, to też wszystkim Paniom polecam, żeby się nie katować do ostatniej chwili robotą, rozłożyć to na męską część publiczności, niech też coś zrobią. To może być przyjemne, jeżeli siedzi się w kuchni wspólnie przygotowując te rzeczy, gawędząc sobie przyjemnie, kto wie, czy przy herbatce, czy przy czymkolwiek innym, bo różne tu są możliwości zimową porą. Są rozgrzewające napoje, miody, likiery, nalewki i tak dalej. Bardzo to poprawia humor i, i czyni taką robotę bardzo o, miłą i rodzinną. Tym może już akcentem bym zamknął sprawę. Niech e, wszyscy sobie to wezmą pod uwagę, żeby się po prostu na te święta nie zajechać. A ja tu mam pozdrowienia od mojej łaciatki, która mi wskoczyła na kolana i, i, i mówi, że e, tamty, może, mógłbyś już skończyć to pieprzenie tutaj. Ja, ja mam tu ważniejsze <grym> sprawy tak to może tym optymistycznym akcentem ja się już pożegnam główna audycja trwała godzinę 40 minut następne elementy to były takie już właśnie przedświątecznego luzowania bo wszystkim nam trzeba po tym ciężkim roku po prostu wypoczynku Ech, chwilowego wytchnienia umęczonego narodu Izraela Tymczasem do usłyszenia Szalom na pustyni Gdzie tu się zamyka to ciągle nie wiem, kurde